Rozdział dwunasty Nefi widzi wizję wizji ziemię obiecaną i ukazanie się Baranka Bożego jego potomkom. Dwunastu uczniów i dwunastu apostołów będzie sądziło Izrael. Prawość, niegodziwość i upadek potomków Nefiego. Potomkowie jego braci stają się ciemnym i występnym ludem. I anioł powiedział mi Spójrz, oto twoi potomkowie i potomkowie twoich braci. I spojrzawszy, zobaczyłem ziemię obiecaną i ludzi w tak wielkiej liczbie, że byli niczym ziarnka piasku na brzegu morza. I ujrzałem mnóstwo ludzi zebranych do walki, jedni przeciw drugim. I widziałem wojny, przygotowania do wojen i wielką rzeź, dokonaną mieczem pośród mojego ludu. I widziałem, że ich wojny i walki na tej ziemi trwały przez wiele pokoleń i mieli tak wiele miast, że nie można było ich zliczyć. I stało się, że ujrzałem ciemną chmurę, roztaczającą się nad Ziemią obiecaną, i widziałem trzęsienia ziemi, błyskawice, i słyszałem grzmoty, i różne odgłosy. I widziałem, jak Ziemia i skały pękały, widziałem góry rozpadające się na kawałki, pękające równiny, wiele miast, które zapadały się pod ziemię, wiele miast, które płonęły w ogniu, i wiele zamieniających w ruiny przez trzęsienia ziemi. I gdy ciemna chmura zniknęła z powierzchni ziemi, ujrzałem tłumy tych, którzy nie zginęli z racji wielkich i strasznych wyroków Pana. I ujrzałem niebiosa otwarte i baranka Bożego, stępującego z niebios. I stąpił On i ukazał im się. Widziałem także i świadczę, że Duch Święty spoczął na innych dwunastu wybranych przez Boga i wyznaczonych. I anioł powiedział mi, Oto dwunastu uczniów baranka wybranych, aby służyli Twojemu potomstwu. I powiedział mi, pamiętasz dwunastu apostołów baranka, oto będą oni sądzić dwanaście plemion Izraela. Dlatego dwunastu, którzy będą służyć Twojemu potomstwu, będzie przez nich sądzonych, albowiem jesteście z domu Izraela. I tych dwunastu uczniów baranka, których widzisz, będzie sądziło Twoich potomków. Oto są oni sprawiedliwi na zawsze Albowiem z racji ich wiary w baranka Bożego Ich szaty są wybielone w jego krwi I anioł powiedział mi Spójrz I spojrzawszy zobaczyłem, że przez trzy pokolenia Ludzie żyli sprawiedliwie I ich szaty były białe Nawet na podobieństwo szat baranka Bożego I anioł powiedział mi Są oni wybieleni we krwi baranka z racji ich wiary w Niego. I ja, Nefi, zobaczyłem także wielu z czwartego pokolenia, którzy zeszli z tego świata w prawości. I stało się, że zobaczyłem mnóstwo ludzi zgromadzonych na tej ziemi. I anioł powiedział mi, oto Twoi potomkowie i potomkowie Twoich braci. I zobaczyłem moich potomków zebranych tłumnie przeciwko potomkom moich braci, aby z nimi walczyć. I anioł powiedział mi, spójrz, Oto źródło brudnej wody, które Twój Ojciec widział i rzeka, o jakiej mówił, której otchłanie są otchłaniami piekła. Ciemna mgła to pokus diabła, który zaślepia i znieczula serca ludzi i prowadzi ich na szerokie drogi, gdzie się gubią i są straceni. Wielki i przestronny budynek, który Twój Ojciec widział, przedstawia próżne urojenia i pychę ludzi i oddziela ich wielka i straszna przepaść. Słowo sprawiedliwości wiecznego Boga i Mesjasza, Baranka Bożego, o którym Duch Święty świadczy od początku świata i o którym będzie zawsze świadczył. I gdy anioł wypowiedział te słowa, Widziałem, jak zgodnie z Jego słowami potomkowie moich braci walczyli z moimi potomkami i widziałem, że z powodu dumy moich potomków i pokus diabła zostali oni pokonani przez potomków moich braci. I gdy potomkowie moich braci pokonali moich potomków, rozeszli się oni tłumnie po kraju i widziałem, że gromadzili się w grupach, przygotowując się do wojny i toczyli wojny. I widziałem, że przez wiele pokoleń toczyli wojny i przygotowywali się do wojen. I anioł powiedział mi, ci zmarnieją w niewierze. I widziałem, że gdy zmarnieli w niewierze, stali się ciemnym, obmierzłym i brudnym ludem, próżnującym i pełnym wszelkich występków.